Masa krytyczna piłkarska dziś. Tak. Panie i panowie. Jest wiekopomna chwila właśnie, albowiem jest 8 czerwca 2008 rok i 20.48. Co to znaczy? To znaczy, że za chwilę, już za kilka minut, już za chwilę, już za momencik zacznie się, proszę pana, mecz Polska-Niemcy. a Ponieważ Masa Krytyczna to jest jedyny podcast absolutnie i autentycznie na żywo w Polsce, to ja postanowiłem pokazać, jak wygląda... Martin na żywo nagrywający, improwizujący i w związku z tym puszczę po prostu mecz w tle i będzie leciał, będę dla was komentował dzisiaj z mojego punktu widzenia wyjątkowego i może zanim się zacznie, o widzę, że tutaj mam na ekranie, pan w reżyserce, podgląd ekranu, widzę tutaj stadion cały, widzę, że Murawski gra kokoszka i ktoś tam jeszcze właśnie znikł, no, no trudno. Na żywo, tak, Polsat, pol, no dobra. No i teraz sędzia biegnie z piłką na środek boiska, ale ja najpierw wyjaśnię, o co chodzi, bo chodzi o to, że właśnie to mi jest absolutnie wszystko, wszystko mi jest jedno, czy wygra ten, czy tamten, co mnie to obchodzi. Właśnie nie obchodziłoby mnie to, gdyby nie to, że postawiłem na to, że wygrają Niemcy, haha, ha. i zaczęli, a ja przegapiłem, czekajcie, zmienię muzyczkę na taki podkładzik dyskretny, proszę bardzo, i w tle, proszę bardzo, komentatorzy będą nam mówić wszystko, co mam do powiedzenia, Niemcy, Polska, 11 sekunda, słychać, słychać, tak, z prawej strony troszkę, a ja się w lewym głośniku przestawię się na lewo, jestem na lewo, lewo, tak, dobrońce brońcy niemieccy, dobrze, Polacy, idą, Polska! Dobrze, to ja teraz może wyjaśnię mój stosunek do Polski. I... Nie czekaj bo coś się dzieje, coś się dzieje! A, okazja! Hurra! No, więc powiem teraz dla tych, którzy nie widzieli. Krzynówek na dzień dobry pierdzielnął jak zwykle, bo Krzynówek lubi tak tradycyjnie rozpocząć od tego, żeby pierdzielnąć piłką w trybuny. Hurra! Brawo! Niech żyje. No i teraz... Tak, tak, tak, tak. Jebut, o skurczybyk. Nie, dobrze, to było tak żenujące, że mam ochotę właśnie przestać nadawać. Poniosły go nerwy. Poniosły go nerwy. Cóż za wyjątkowość tej sytuacji. Dobra, no ja chciałem powiedzieć o, o tym, że ten mecz y, wzbudził tyle niezdrowych emocji, że mam serdecznie dość już tego wszystkiego. Bo chodzi o to mi głównie, że we wszystkich gazetach ludzie zaczęli gadać o tym, że wojna Polska-Niemcy zaczęli porównywać wszystko do jakiejś, no nie wiem co to miało być, prawie trzecia wojna światowa po prostu ten mecz Polska-Niemcy. Tak super ważny mecz, hiper zemsta za Grunwald Niemców i zemsta Polaków za Auschwitz po prostu. Dzisiaj widziałem jak jeden gość, widziałem u jednego gościa opis na gadu gadu i on brzmiał, cytuję, cytuję, za oświęcim, za majdanek, przy, czekajcie, jak to było, no chyba za oświęcim, za majdanek, napieprzymy wam dziś bramek. Coś w tym stylu, no mniej więcej rozumiecie koncepcję, no i właśnie, co chciałem powiedzieć o tym, no i że mi się nie podoba zupełnie takie przedstawienie sprawy. I no ja rozumiem, że brukowce w Polsce to tak, jest dużo, rozumiem, że poziom jest żenujący, ale to, to się robi przesada naprawdę. Po drugie, idę sobie, chodzę po Krakowie i wszędzie ci ludzie chodzą, te biało-czerwone, te czapki, te tu, tego, koszulki, wszystko. No i, no i co? No i Ja to rozumiem, że ludzie dopingują, ale ci akurat, to co są na ulicach, to oni autentycznie wierzą, bo tak się nabuzowali, nakręcili, że Polska wygra z Niemcami. Niechże przypomnę, kiedy ostatnim razem Polska wygrała z Niemcami. Muszę się pomyśleć, sprawdzić tutaj w kajeciku. Nigdy. No, więc jak już to wyjaśniliśmy, to już teraz możemy spokojnie wrócić do meczu. Ja wam będę mówił, co się dzieje mniej więcej. A w ogóle to będę nagrywał do pierwszej bramki. Aha, a jeszcze w ogóle, zanim o tym powiem. Dobrze, niech sobie idzie w tle. Tak, tak, tak. Co się dzieje? Jeszcze w składzie jest Fritz, mniej znany piłkarz. Ale mniej znany Fritz. Często o, Ufa. Dobra, nic się ciekawego nie dzieje. Niemcy, Polska 0-0. Czwarta minuta się zaczęła. Już jestem troszkę zaskoczony, że na razie się nie dzieje. Ja przewiduję, że mecz będzie wyglądał następująco. Polacy ruszą do przodu! Huzaria, hura, hura, hura, bo zawsze tak robią, bo w prawie każdym meczu, jak gra reprezentacja Polski z kimkolwiek, to pierwsze pięć minut, Hurra, ostatnio, znaczy tak, bo dawniej to w ogóle się bali wszystkich, teraz już jest postęp, bo lecą do przodu, po czym nadzieją się na jakąś kontrę, przeciwnik pokaże im, że on jednak też umie grać i natychmiast Polacy podkulają ogon i boją się, już więcej nic nie zrobią, już się tak wystraszą z powrotem to teraz też tak było więcej. Zaczęli. O, teraz się coś dzieje. To uwaga, posłuchajmy. O ja! Prawie był gol, ale przez byki! Uh, nie wierzę. To było mocne. A spalony, sralony. Dobra, by ja jestem troszeczkę. By. Nie było? Jaka okazja. Jak łatwo w ogóle. Jaka szmata. Jak szmaciarsko Polacy zagrali. Dlaczego tylko ja? Tutaj jako jedyny komentator w kraju mówię prawdę po prostu. No przecież to było szmaciarskie, zero obrony. No dwóch pse poszło Niemców do przodu. Co było? Oben Haker zrobił E? Eh? Dobra, mniejsza z tym. E, no więc ja tu tak gadać będę, żeby trochę schłodzić. Aha, bo w ogóle, no przepraszam, ja chciałem powiedzieć jeszcze, że przecież wy już widzieliście ten mecz. To ja się tutaj tak produkuje, wydaje mi się, że to na żywo się dzieje, a tak naprawdę to wszystko się dzieje w przeszłości. Oto magia podcastu, o znów Niemcy idą w prawo, ale, ale, o, zatrzymaj palcy dzielni, jak podał do Boruca, cudownie. Tak, więc podał do bramkarza, bramkarz musiał wysilić się, biec, wybiec poza pole karne i wykopał z linii brankowej. super, fajnie, coraz lepiej. E, tak mi się przypomniało mniej więcej jaki mecz oglądam po tych kilku akcjach, już teraz rozumiem wszystko i już przestałem się bać, że. Bo już się bałem troszkę, że nie wygram zakładu. Bołem, o, do zakład. O, zacznijmy jeszcze jednego od tego. E, więc tak, założyłem się z trzema osoba, z dwoma osobami o wynik meczu. Więc ja stawiam na Niemcy, postawiłem 5 zł. Druga osoba postawia, że będzie remis, 2 zł. Trzecia osoba postawia, że wygrają Polacy, 70 groszy. No i tak przepłaciła no. no no co tam no, zresztą nie wiem, wiecie co będzie mi głupie, jak się okaże, że nie Niemcy wygrają, bo nie dość, że przegram 5 złotych to jeszcze mi będzie głupio, że tutaj szerzę taki defetyzm i no, tak odbieram Polakom wiarę we własne siły i tak entuzjazm gaszę straszny Były spalony jak pieron i tak Dobra. no ale dobrze, zaryzykuję, no zaryzykuję no, życie to ryzyko ale Fuchs, ale Fuchs, 5 centymetrów. Niemcy się już cieszyli, że wygrali. Haha, ha, to za Auschwitz. To jest niesmaczne, niesmaczne. No cieszyli się, żółwie. Posłuchajmy, co ten pan mówi troszeczkę. Mm, wspaniale wiedzieć to. No i grają teraz, grają. Tak. Dobrze mówi. Wszystko Podolski teraz. Podolski gra w której drużynie w ogóle? Bo nie wiem, czy być za nim, czy przeciwko. Od o, od Chodolskiego tak. tak, to o, ten przypomnimy, co w pierwszej okazji prawdopodobnie jedynej, jaka była o, w tym meczu dla reprezentacji Polski Wypierdzielił piłkę w trybuny, bo nerwy go poniosły, no biedny O, wykopał, uwaga Ehe. Było, było, o, o, o, kloze Bronią się Niemcy Bardzo ważna, dobrze Aaaa! Niemożliwe, pogubił się Dudka Drugi raz, Drugi raz już, najpierw krzynówek, raz Dudka, ale teraz Niemcy Niemcy też potrafią spieprzyć piłkę Wszyscy jesteście do dupy, jedni i drudzy Nie lubię was Niemcu nie lubięcie, bo postawiłem na ciebie pieniądze 5 złotych stracę jak nie wygrasz Kop tą piłkę lepiej no. Bardzo szybkiego kontrataku. A ci w ogóle Polacy też trochę grajcie, bo potem wyjadę za granicę mieszkać i będą się ze mnie śmiać. Zresztą dlaczego za, ze mnie się mają śmiać? To z was się będą śmiać, panowie piłkarze. To wy gracie, a nie ja. O! No dobry pomysł, tylko nie trafił. Smolarek gra. Od Niemców. Od Niemców. Nie, boją, Odchodzą, się, nie tak? boją się, o dobrze, to, to jest. Tak. tak, pokażmy. Pokażmy Niemcom, a potem przegramy 4-0, ale pokazaliśmy im, że umiemy grać pressingiem na ich połowie, tak. Ja myślę, że Niemcy się przestraszą od tego, że im pokazujemy, że umiemy grać pressingiem. I w ogóle podoba mi się, jak się mówi w pierwszej osobie liczby mnogi, to my, to my pokazujemy, to ja tam też jestem. I ty też, słuchaczu, jesteś tam. Uświadom to sobie, że to my uświadujemy, uświadamiamy Niemców, że jesteśmy... O, o, o, no, o, o, przyjął, dokładnie o, ale znów ma piłkę. O. o, Niemcy, znaczy Twół, Polacy z prawej strony! Zbliżają się. Pole karne, Niemców! Dośrodkował! A, tak. No, mniej więcej. Nie, dobrze, spoko było, nie, nie ma się co czepiać aż tak bardzo. Na razie, mecz się rozwija, a jeszcze nawet się nie napiłem piwa. Przyciszmy troszeczkę. Jak się coś będzie działo, to. Po... O, nie, znów się, zbliżają się Polacy do pola karnego! O, znów, o! u, do sprytny pomysł Dobra no. interwencja no. I Niemcy odbili się, tak, idą nasi, nasi, moi, Niemcy, Uu, no to mamy przerwę. Zastanawiam się, czy puścić teraz piosenkę, która jest, pokazuje połowę podcastu, ale nie, bo ja poczekam, aż się tak mecz nudny zrobi, to wtedy puszczę, Mam mniejsza szansa, że przegapię jakąś bramkę, bo dzisiejszy odcinek jest do pierwszej bramki, myślę, tak mi się zdaje, tak bo potem już będzie nudno. A może nie. A nie wiem, dobra, nieważne. Jeszcze wam coś opowiem. Innego w ogóle, z innej beczki. E, więc tak, może porozmawiajmy na temat tego... O, Niemcy idą, Niemcy idą! A, nic się nie dzieje. Dobrze. Porozmawiajmy na temat tego, dlaczego Polacy nigdy nie mogą wygrać z Niemcami. Tym bardziej, że ci wszyscy ludzie, którzy grają w reprezentacji Polski, przecież na co dzień grają w różnych międzynarodowych klubach i tam sobie radzą rewelacyjnie. Na przykład Krzynówek. Weźmy tego... Pa, pana, pana powiedzmy pana, bo chciałem użyć jednego słowa też na pa i też się kończy na a, ale powiedzmy pana, więc weźmy tego pana. Ten pan, jak gra za granicą, to nawet mu idzie, ale w Polsce, jak tylko zaczyna grać albo se ubiera tą koszulkę biało-czerwoną, to ja nie wiem, co mu się dzieje. Może jakoś to mu źle na oczy działa, jakieś oczopląsu dostaje, bo nie, nie może się trafić w nawet blisko bramki. Wali w trybuny, wali w prawo, wali w lewo ale nie może trafić w środek. Albo może, nie wiem, może ze szczęścia tak się schlał przed meczem, że mu się bramka dwoi i rzuca tą piłkę w tą stronę. Ale oto nie do Niemcy, prawa strona, dośrodkowanie będzie teraz, Uwaga! Uwaga! No! Fritz! O, co za... Uuuuuh! 5 złotych już widziałem w kieszeni, a tu nic. Dobrze. I kontra Polacy już po kontrze. I możemy dyskutować dalej. Więc jakie możemy mieć teorie? Dlaczego Polacy nie mogą za cholerę wygrać z Niemcami? Nigdy jeszcze nie wygrali, ale pan prezydent, nie, przepraszam, pan premier, pan premier zaznaczył wyraźnie, że wygrali Polacy z NRD kiedyś, można nawet kilka razy, wygrali z NRD. No tak, to już blisko, prawda? Z NRD wygrali. No to takie już prawie Niemcy, czyli mamy szansę. O, o, idą, idą, a nie idą. No, i jeszcze zaznaczył, że któryś tam zawodnik y, niemiecki, to on się urodził w Niemczech Wschodnich i dlatego ten cały optymizm Polski jest usprawiedliwiony i na pewno wygramy. Tak. No, któryś piłkarz się urodził w NRD? No, to ja też gratuluję optymizmu, no. Pan premier znany z tego. Dobrze, nie? No dobrze, może i dobrze. Dobra. To ja wiecie, co zrobię, Fritz. No. Padnij, że ty golu, padnij, że golu. Nie, nie będzie kolacji. To dobrze, to ja tutaj zrobię ciszę i puszczę piosenkę, która urozmaici trochę dzisiejszy podcast, odcinek meczowy. Tak. A po tym ja powiem wam, jakie mam teorie. Może jakieś wymyślę. Dlaczego Polacy ciągle przegrywają, nie mogą wygrać tak podolski. Eee ponieważ ten podcast jest na żywo, więc trochę mam trudności z operowaniem tym wszystkim. Ale oto piosenka moja. Dzięki Wam na nowej gitarze zagrana. Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. Widzę ciągle go z daleka. Aż do zmierzchu, Lechu Kaczyński. Smutną ma twarz. Lechu Kaczyński. Wciąż patrzy w dal. Tylko o nim ciągle. Pragnę, żeby zechciał choć na chwilę Odpierdzielić się A ode mnie Lechu Kaczyński Co dopie Smuną warwami Lechu. Wciąż patrzy w dal. Tak się boję ujrzeć kiedyś Swe odbicie w smutnych oczach Jakże chciałbym móc uwierzyć Że on kiedyś puści bąkać.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 I oto wracamy z powrotem na boisko, a tutaj przegapiłem, coś się dzieje, właśnie nic nie przegapiłem, wynik jest 0-0, ale Niemcy dosiadkowują, co się będzie działo i nic się nie działo, no to niestety szkoda. Falstar taki zrobiłem brzydki, niestety. Czasem nie trafiam w to, co się dzieje. To ja będę teraz wyłuszczał swoje różne teorie dziwne na temat Polski, Niemców, takich różnych, więc na przykład istnieje taka teoria, tu wam opowiem. Albo może wstrzymam się, bo znów Niemcy, za którymi tu kibicuję, bo mi finansowo zależy. Mogę zarobić całe 2,70 zł, jeżeli teraz trafią. Będą do środka Eee, No co? Nalo Wciąż Niemcy! O! Uwaga! E, spalony, jasny gwint. do no dupy. E, przepraszam. Należy to, należy to jakoś Tak, tak, tak. tak. Pan coś tam mówi, a ja teraz prezentuję Państwu teorię y, przegrywania Polski z Niemcami. Y, no więc y, ja mam taką, jedna z teorii. Y, Niemcy to są, jak wiemy, Germanie, a Polacy to są Słowianie. No i prześledźmy, skąd się wzięły te nazwy. Otóż Germanie pochodzą od, właśnie nie wiem czego, ale wiem, że Słowianie, Słowianie, Slaves... Slavic Nations pochodzą od, słowa, od jakiegoś tam źródło słowu, no, które znaczy niewolnik. Slave w angielsku to jest niewolnik i w innych językach, zresztą germańskich, <śmiech> to też jest niewolnik. No po prostu, słowianie to są niewolnicy już. Co było? Meldunek jakiś z murawy był, bo ja przegapiłem. No i co to oznacza? No co to znaczy, że właśnie niewolnicy grają tutaj z panami. No, i chcą im bardzo pokazać, pokazać chcą, że nie boją się. Tak jak pan komentator słusznie mówił, no, tym Polakom tak bardziej oni nie wierzą, że wygrają, dlatego chcą pokazać, że potrafią. No, w jaki sposób drużyna z taką motywacją może wygrać? Jak ona wie, że jest niewolnikiem z urodzenia, że jest Słowianinem, slaves jest, są ci ludzie. Tych narodów germańskich, między innymi, czy tam innych. Nie, nie wiem. Dobra, to jest taka teoria. Ma sens, czy nie? Nie wiem. Teraz Polacy przez chwilę. Oh. Oh, pochwalił Niemca. Pochwalił Niemca, ty Żydzie! Jak mogłeś pochwalić Niemca? Nie jesteś prawdziwym Polakiem, świnio, komentatorze, ty Hamie, masonie, zdrajco! No, właśnie, teraz y, chciałem jeszcze skrytykować taką postawę Polaków wszelkich, takich bardziej patriotycznych, takich y, kochających z całej duszy Polskę, ale nie wszystkich, tylko tych, którzy uważają, że jak ktoś jest inny, to należy go uznać za zdrajcę, Żyda, Hama, Semite. No, można znam wymyśleć. W każdym razie on nie jest godny, żeby prawdziwy Polak podał mu rękę. No, czyli na przykład ja. No, no i tak mnie określają. O, na przykład ostatnio chciałem porozmawiać z, za pomocą, za pośrednictwem komentarzy. O, Niemiec, Niemiec, nie wiedziecie? Gol. Gol! 5 złotych moje, zgadnijcie kto. Niewiarygodny! Tak, 1-0, Niemcy-Polska, 20. minuta, szybko poszło. Dziękuję bardzo, bo dzięki wam, panowie Niemcy, e, meine heren ten podcast będzie trwał tyle, co trzeba, bo właśnie to już nie ma dalej po co oglądać tego głupiego meczu. Może co najwyżej obstawiać wynik, więc ja tak podejrzewam, że będzie ze 3-0, ale jak, jaka kurde, prosta akcja, o jak rozpracowali, po prostu było widać już, że będzie go... No widzę powtórkę, tutaj podał w lewo, wy już wiecie ile było, a ja jeszcze nie wiem, ale widzicie. No i proszę bardzo, i co teraz? Się okaże, że jutro i wszyscy będą mówić, że to, że Polska przegrała, to jest kogo wina? No moja, bo nie wierzyłem w was, Polaków, w naszych nie wierzyłem. Tak, bo to jest antypolski podcast i to wszystko przeze mnie, że przegrała Polska, nie? Jest też takie zjawisko w Polsce już tak go Polsce dzisiaj dużo, no, że jak ktoś ktokolwiek krytykuje naszość i to może być polska naszość, może to być kościelna naszość, to może być partyjna naszość, wszystko jedno, ważne, że naszość nas, nas krytykuje, to jaka jest reakcja, jaka powinna być? Moja na przykład jest taka, ja się zastanawiam przede wszystkim, czy ten gość ma rację, czy nie. Czy to, co powiedział, to jest prawda, czy to jest nieprawda? To jest pierwsza reakcja. Ale jaka jest typowa reakcja? Tych głównie z, z tej naszości krytykowanych, jaka? No taka, że krytykuje naszość, więc jest od razu zły. A jak jest zły, to nawet się nie ma co zastanawiać, czy jest sens z nim. O, o coś się dzieje, coś się dzieje, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Polacy kontraatakowali tak chaotycznie. Um, no. Więc wracając do naszości, reakcją polską na krytykę jest nie to, żeby zastanowić się, czy ten facet ma rację, i zmienić coś na lepsze. Nie, bo to nie ma co zmieniać na lepsze, bo to już jest idealne, bo jest nasze. K odpowiedzią jest to, żeby go zbluzgać, bo to ham, to nie jest nasz. Więc na przykład jak ja tutaj gadam o tym, że mentalność Polska prowadzić do tego, zawsze będzie prowadzić, że Polska przegra, choćby miała najlepszych zawodników na świecie. Jeżeli to są Polacy, to oni, żyjąc w Polsce, nabrali tej swojej mentalności chorej, takiej niewolniczej. I zawsze będą przegrywać. Dlatego, że grają w reprezentacji Polski. I dlatego, że kojarzy im się to, że teraz gram jako Polacy, a jeżeli są Polakami, to mają specyficzny polski rodzaj mentalności, sposobu myślenia niewolniczego. I już się w to przestawiają, w tą stronę i przegrają. No i przegrają. Przegrają, bo nie wierzą, że mogą w ogóle wygrać. Bo nie traktują samych siebie jako równych partnerów. Oni wiedzą gdzieś w głębi duszy, że przegrają. I to trzeba najpierw wypierdzielić im z duszy, a potem dopiero można być naprawdę optymistą, jak pan premier, gadać głupoty, że mamy szansę, bo tam NRD, ktoś z NRD gra. No to gra w z NRD, ale on się widocznie wyleczył ze swojej Nerdowości. Ale dobra, Polska, Polska rusza. Było czerwoni dośrodkowanie. Eee, ale? No, Niemcy. O, o. O! o, tylko, no dobrze no bo widzicie, to się tak dzieje, że tutaj Polacy atakują niby atakują, atakują piękne akcje są no ale ja, ja w ogóle nie wierzę, że oni trafią nie wiem dlaczego, w ogóle nie wierzę bo ja myślę, że oni sami nie wierzą też w to na czym polega ten fenomen, że Polska nie może wygrać tylko dlatego, nie dlatego, że źle gra tylko dlatego, że jest Polską no, słuchamy analiz. O, to ważne, no. Jedziesz, panie trener. Po prostu ja uwielbiam, przy okazji się wyżyję już, uwielbiam te analizy trenerów polskich. Dlaczego? Dlatego, że to są ludzie, którzy absolutnie nie sprawdzili się w niczym, nie potrafili poprowadzić polskiej reprezentacji. W ogóle są do dupy jako no, trenerzy. No, no, hello, no. Co oni zrobili takiego? No ale nieważne, przychodzą do telewizji i teraz opowiadamy, jacy są mądrzy i krytykują tych wszystkich innych trenerów, którzy doprowadzili reprezentację. W Anglii, Niemców do, zwycięz, do tam wygrali puchary dla swoich klubów. Ci wszyscy trenerzy. No i ja nie popełniałem błędy i teraz przychodzi taki jeden z drugim, trener polski, który nikogo do niczego nie doprowadził i teraz będzie analizował go, uczył. A niechże on siedzi cicho na tej swojej dupie i nie podchodzi ludziom pod oczy, żeby jeszcze denerwować. Kurde, ja, niech on się zajmie robotą, pokaże, że co umie, a potem dopiero będzie gadał, analizował. Kurde, jeszcze takie pouczenia. Dobra, ale nie, Polska rusza, dobra. Ale na spalonym więc nie ruszyła. I ja nawet nie ma kiedy podgłaśniać. Ja myślałem, że ten podcast będzie wesoły, ciekawy, bo będą akcje się toczyły, że już do tej pory będzie... Ja w ogóle miałem taki scenariusz meczu że w pierwszych dziesięciu minutach Polska ruszy jak huzaria do przodu i strzeli bramkę. Tak zakładałem, naprawdę, poważnie wierzyłem. Znaczy wierzyłem, no tam dawałem trochę szans, że strzelą. No z tego rozpędu. Czasem się zdarzy. No, jest tam prawdopodobieństwo 1 do 10, powiedzmy, ale no dobra, strzelą. Po czym, no jak to już zwykle w tej reprezentacji, zapał sumiany się skończy i Niemcy ruszą do ataku swoim sposobem, jak faust jak kolumna pancerna ruszą, jak czołgi do przodu i już. No i bo zaraz wyrównają, następnie strzelą drugiego, a potem jeszcze trzeciego dla pewności i będzie 3-1, tak myślę. No ale niestety trochę przesadziłem, bo jednak, wiecie, optymizm jest dobry, fajny i motywację trzeba mieć. Oczywiście trzeba dopingować i wszystko, uważam, ale z pustego to i Ben Hacker nie naleje i pff, chociażby byli, mieli najlepsze umiejętności, to nie przeskoczą niektórych rzeczy, no, mentalności swojej. A ja pomyśleć, że kiedyś, dawno, dawno temu, jak jeszcze młody byłem, nie wiem, 17 lat miałem, pamiętam, jechałem autobusem, o Niemcy idą. Jak Niemcy idą, to ja podgłaśniam, bo to jest możliwe, że szczelą. O, o, o, Gomez oddał, e, już, chyba już nie wyjdzie. No, już nie wyjdzie. Wrócił Krzynówek. Teraz wrócił. Super, dziękujemy mu. Premię po nie dostać. A, dobra. Nie, krzynówka nie lubię, faktycznie. Bo, bo coś pieprzy ostatnio. A nie, przepraszam, to to inny był. Ja mówiłem cały czas, myślam o innym facecie. Nie krzynówek, tylko ten. Ten taki. Jak on się nazywał? Co Ciągle grał w reprezentacji Polski i zawsze wszystkie akcje kończył właśnie waląc gdzieś tam po ścianach, potykając się o własne nogi. Jak on się nazywał? Dobra, Niemcy znowu zaśrodkowali się, ale źle. Jak on się nazywał? Takie, co mu robili te różne takie przezwiska potem w internecie. No bo tutaj z trenerzy oczywiście Państwowej telewizji mówią, o boom, boom, dobry, zawonim, bla, bla, bla. Trener go wybierał. Tylko jakoś wszyscy kibice widzieli, że on nie umie grać, ale trener jakoś nie. No i tak, i tak dalej. I komentatorzy też nie. Jak on się nazywał? Krzynówek, Idzie znów ten krzyżnówek. No, znaczy, że nie zrobił. Nie, wywalczył. Out. Dobra. Krzyżnówek. Dobra. Podopinguje Polaków teraz. Mają szansę, no? Golański. Wy... Zwariował chyba. Bez jaj. Sędzia tego... No, <głos> gość wyrzucił z autu i tak trochę się jakoś zająknął. Dobra, dobra, idziemy, idziemy. No właśnie. No niestety Lipa, nie, nie było co dopingować. Uratował Rzewłakow. Pijak. Jak się ten facet nazywał? E, hmm. No nie mogę sobie przypomnieć. Jaki był ten najgorszy? Ora, o, idą Polacy, o, idą Polakary! Szczelił, Uuu, nieźle, nieźle, ponieważ e, trzeba mu przyznać tutaj, że dobrze se poradził, e, bo nawet trafił w, w bramkę, no, a nie poza nią. I to już jest nieźle, bo, bo, bo mógł puścić na przykład e, bramkarz niemiecki. Mógł się zagapić, coś tam, więc to i tak dobrze. Nie, nie, dobra akcja, fajna akcja, przesadzam trochę. Hm. Ale bez przesadzania masa krytyczna nie byłaby tak ciekawa, a poza tym wiecie, kiedy sobie ja, ja robię, a kiedy nie. A jak nie, to prawdopodobnie dlatego, że ja sam nie wiem, czy mówię poważnie, czy nie. O, idą Niemcy, Niemcy idą, do góry, do góry głos, uwaga. O, przekuś. Dobrze, ale bramkarz Polski jest niezły. Bramkarzy Polska ma dobrych, prawdopodobnie dlatego, że bycie bramkarzem nie wymaga gry zespołowej. No podczas gdy granie tam w ogóle na polu wymaga współpracy, a tego Polacy nie umieją, nie umieją w ogóle. No A pewnym, pewnym niepokojącym tutaj czynnikiem, który sprawił, że się zawahałem, zakładając się, że Niemcy wygrają w tym meczu, było to, że trenerem jest ktoś za granicy, a nie Polak. Bo jakby był Polak, to bym nie miał w ogóle żadnych wątpliwości. To bym 100 złotych mógł zdać przeciwko 10 groszom i bym wygrał te 10 groszy. Bo Polacy nie umieją grać pod wodzą Polaków. Bo w ogóle nie umiem nic zrobić pod wodzą Polaków. Tak ogólnie, no bo wyjątki się zdarzają, ale to raczej jest coś takie zjawisko, nie? Zgadzacie się ze mną, czy nie? Czy nie? Czy już mnie nie słuchacie, bo za bardzo obraziłem dumę narodową, co? Naszość waszą uraziłem? No przepraszam, przepraszam no, aha, a propos jeszcze tego urażania, to ja bym chciał dożyć tej cudownej chwili, że na przykład jak skrytykuję naszą grupę, kościół nasz, naszą, nie wiem co, no wszystko, no partię, to ludzie e, zamiast dżeć mordy na mnie, to sobie uświadomią to, co ja im mówię, że tak jest i coś zmienią, no, ale jakoś nie mogę się doczekać. Przecież nie kończy się to tym, że mnie wywalają z tego, co tam krytykuję akurat, no bo już nie jestem nasz, skoro mi się nie podoba tu to won. Ostatnio ktoś napisał w komentarzu, do którego z mojego artykułu właśnie, że jak mi się tak nie podoba w tej Polsce, to do widzenia, nikt cię tu nie trzyma. No, taki właśnie, to on reprezentuje kupę ludzi, naprawdę, setki tysięcy ludzi, którzy tak samo dokładnie myślą. Co ciekawe, jestem przekonany, że ten sam facet, gdybym powiedział, że właśnie wyjechałem, zacząłby bluzgać na mnie, że nie jestem patriotą, bo wyjechałem. A jak nie wyjechałem, to mówi, że jak mi się nie podoba, to powinienem wyjechać. A jak nie wyjechałem, to źle zrobiłem, bo powinienem wyjechać. Jak wyjadę, to że powinienem nie wyjechać, bo to... tak czy inaczej zawsze będzie źle. Uu! Będzie źle nie dlatego, że nie mam racji, tylko dlatego, że krytykuję i to jest złe, a nie to, że mówię nieprawdę bo kogo to obchodzi, czy ja mówię prawdę, czy nie. No i właśnie taki tutaj jest problem. A myślę, że to jest w ogóle problem ogólnoludzki, a w Polsce to tylko tak wyraźnie widać. Trochę, o! To jeszcze kończąc ten podcast, bo on się tak dziwny robi, yy, chciałem powiedzieć, że spotkałem się z jednym ze słuchaczy, który z Anglii przyjechał yy, z, i z, przywiózł tam parę osób też, dwóch Anglików, Anglika i Angielkę. Co so, pogadałem z nimi, bardzo fajny człowiek, mam nadzieję, że kiedyś zacznie coś publikować, nagrywać albo pisać, no bo widz, widz, widz, widzicie, mało jest ludzi, którzy, no mają taki trzeźwy osąd, taki niezależnie, takich niezależnie myślących ludzi jest mało, ale oto Niemcy ruszyli znowu, co się będzie działo? Niemcy Podolski, tutaj zszedł do środka, Golański, Golański uratował tą makcję, bo by było 2-0, tak w ogóle, brawa! Dla Golańskiego. No. A co ja to wiem, Rob był, tak Robert? No i właśnie, tutaj chciałem ty z tego miejsca, chciałem zachęcić wszystkich, którzy myślą, którzy mają coś do powiedzenia, którzy czują, że są trochę wyżej nad średni poziom, nad morze ludzkich głów, wystają. Tych wszystkich chcę zachęcić, żeby publikowali. Albo w formie podcastu, albo pisząc artykuły, albo chodząc po ulicach i krzycząc, albo robiąc sobie koszulkę z jakimś napisem. Tak czy inaczej, dajcie się zobaczyć światu, bo jak nie wy będziecie gadać, to będą tacy ludzie mniej ciekawi gadać i publikować i zmieniać rzeczywistość polską. No kurde, ktoś musi zmieniać tą rzeczywistość i ja bym wolał, żeby to robili tacy ludzie jak Robert na przykład. Albo jacyś inni, którzy tak myślą samodzielnie, niezależnie wybijają się. Są nieprzeciętni. Więc takich ludzi zachęcam i mówię, że jak nie publikujecie, tylko zostawiacie dla siebie te różne takie, nawet rzeczy, które dla was są oczywiste, perły mądrości, oczywistości, to no robicie źle, robicie źle, marnujecie coś, marnuje się coś, bo dla, dla mnie, dla ciebie, dla paru innych osób jakieś niektóre rzeczy proste mogą być oczywiste, ale dla innych nie są. No, więc trzeba je mówić czasem, ale to tak trochę mówię tak teoretycznie, bo jakoś mi żaden przykład konkretny nie przyjdzie do głowy, o co mi chodzi. No dobra, skupmy się na tym, czy się czujesz wyjątkowym trochę człowiekiem, czy nie, czy wybitność jakaś w tobie jest, czy się wybijasz ponad innych, czy jesteś takim zwykłym. O, wiem jak to rozróżnić. Jeżeli w życiu jest dla ciebie plusem, czymś dodatnim, to, że żyjesz normalnie. O, jeżeli mówisz, że chciałbyś żyć normalnie, jak ktoś cię zapyta, jak chciałbyś żyć? No, chciałbym mieć normalne życie. Jeżeli tak odpowiadasz, no to jesteś jednym z tłumu i bardzo dobrze, no, to, co w tym dziwnego? Nic w tym złego nie ma przecież. Jest całkiem dobre, nie? Mieć spokojne, normalne życie, na przykład spokojnych, wesołych świąt, tak się życzy. Jak mi ktoś życzy spokojnych, wesołych świąt, to to jest dla mnie takie... Hmm, Obelga. No może nie obelga, ale złożeczenie takie. Przecież to jest najgorsze, co może być. Spokojne, nudne święta. No ja nie chcę spokojnych, nudnych. Ja chcę ekscytujące. Ja chcę niezwykłe. Takie chcę. Nie chcę życia normalnego. Ja chcę życie nienormalne. Ja chcę życie niezwykłe. Ja chcę życie wybitne. Ja chcę takie życie, o którym warto jest opowiedzieć wnukom, których nie mam, ani dzieciom, albo komukolwiek warto opowiedzieć. O, podnieca się coś komentator, podgłośnijmy. Polacy idą, idą, idą, nasi, nasi idą Czynówek, czynówek No dokładnie Czynówek, szczelaj Dobrze Ej nie, radzi sobie krzynówek Dobry, E, przepraszam, krzynówka Krzynówek się tutaj rehabilituje Ostro jedzie, tylko właśnie ma tutaj Ten polski mankament, że ma tendencję Do łażenia samemu Zamiast robić zespołowe akcje Ale oto idą znowu Uhu! A, ale ładnie Musnęło z lewej strony Prawie trafił skurczybyk Bardzo dobra No Kopnął, dośrodkował No Elegancko, naprawdę dobrze Kto tam był, co nie dotknął piłki? Co to za kretyn z przodu stał? Siódemką Kto ma siódemkę? Gościu, wystarczyło nogę do przodu dać Ja! Dobra, nieważne no, wreszcie próbą, tak? No. Nie, rzeczywiście to była bardzo dziwna akcja wyjątkowa, bo rzeczywiście zespołowo coś się zmienia. Może zobaczyli, że Ben Hacker się wścieka tam i przypomnieli sobie, że mówił Macie grać zespołowo, Suzamen, do kupy, together, together, play together, you Polish dude. No, może sobie przypomnieli, a może nie. 35. minuta, jeszcze 5 minut i będzie przerwa. To ja myślę, że dotrwam do końca, pierwszej połowy zobaczymy, co się stanie, czy będzie inny wynik, czy nie. Ha! Ciekawe, czy wy jesteście w stanie słuchać tego podcastu, który trwa 45 minut, tak długiego podcastu, ale znowu idą Polacy, idą, mnie, ja idą, tak, się biją tam, tułką. Co będzie? Out. Łapaliśmy, ry to my, my złapaliśmy. My. Ja i ty, jesteśmy tam. Czuję, że tam jestem, czuję, widzę te trybuny, tych ludzi. To my. I dośrodkowanie! A! O? Szczelaj! No, no, dobra, już wrócił do polskości. No już usprawiedliwiajcie go, tak. O tak. No to tak, to nie jego wina nie, w ogóle. Ale próbują Polacy. Tak, to dobrze, dobrze że próbują. Dobrze, to nie szkodzi, że strzelił 14 metrów z lewej strony od słupka. Nie, no ważne, że próbuje, że no co trudno było dla niego. Nie to, to, niech do domu idzie do cholery, a nie do reprezentacji Polski, niech się idzie na podwórko grać. Kurde, jak można usprawiedliwiać tak? Ludzie, to ma być zawodowcy. O dobra, idą, idą, idą, Niemcy! O przykuleś. O to była niezła piłka. Uh. No. I też Niemiec też nie wykorzystał, ale przynajmniej próbował. Próbował, nie? Dobrze. Jak próbował, to spoko, nie? No poszedł Dobry jest. Nad bąkiem przerzucił? Przerzucił bąka? A dobrze, że wypuścił ktoś bąka na boisko. A, bo gościał tak tyłem nogą kopnąć. A, to widzieliście ten moment, 37 minuta, E, ja się to ekscytuje. O, jeden z kibiców nie wytrzymał nerwowo polskich. Rwał na sobie czapkę białą, czerwoną. Co za nerwy! Nerwy przecież to my gramy, to nie oni. To my wszyscy. To z naszych podatków. Strzał! Tym razem. Tak, z 10 metrów od prawego słupka, to znaczy jak komentator zaczyna usprawiedliwiać kogoś to znaczy, że ktoś spieprzył tak, że wstyd patrzeć no, no, opowiedz tych działań destrukcyjnych, no. Razy nie, tylko 3 metry coś. dobrze, nie, to później te... o, coś się dobrze. dzieje na trybunach coś krzyczą niech próbuje, no tylko niech trafia w bramkę troszeczkę będzie dobrze. Włako wyprzedził rybala, dobra. Mecz się toczy dalej, a ja bym może coś jeszcze opowiedział ciekawego. Aha, ten promosik, który słyszeliście, a może puszczę jeszcze raz, albo nie puszczę. E, możecie sobie przewinąć jak chcecie. To była reklama podcastu Retro Radio, ale Niemcy idą. Przerwa. O, Nic, bąk, znów bąk. Bąk tam dużo działa. Dobrze jest puszczać bąka na boisku. Uuu, faul. O, żółta kartka, czerwona, bez jaj. Jakoś wyciągnął czerwoną kartkę. A, uh, dobra, Smolar dostał, bie, no dobrze, dobrze, też nie jego wina na pewno. Okej, okay. i tak, Retro Radio, to są ludzie, którzy dobrze gadają, nowe radio, taki nowy podcast, fajnie się tego słucha, według mnie. No, jeszcze mnie dużo posłuchałem, ale to, co już posłuchałem, to mi się podoba. Bardzo fajnie, że nagrywacie, panowie. Dwóch facetów sobie gada o takich rzeczach starszych, takie retro, nie? Jakichś prl to co było. Jak ktoś pamięta, to z nostalgią sobie przypomni, posłucha, a jak ktoś nie zna, to się dowie. Coś się dzieje, panowie, coś się dzieje, coś się zaczyna dziać. Nic się nie dzieje, Dobra taka sobie akcja była. Retroradio, więc polecam, adres jakiś dziwnie długi, ale ja myślę, że najlepiej szukać podcastów tak, że wpisuje się w Google po prostu nazwę i mam nadzieję, że się znajdzie. Retro radio jak się wpisze, to po chyba się znajdzie, tak myślę. Albo podcast retro Retroradio, no, to już musi się znaleźć. o To sobie tak szukajcie podcastu. E, hmm, co jeszcze? Aha, pod ostatnimi odcinkami, nie, pod... Pod którymś odcinkiem właśnie oni dali znać o sobie, znak życia o sobie, że istnieją, bo mówili, że tak mało kto ich zna. No jak was ma znać, jak wy się nie reklamujecie? No mamy, ja wiem, że są takie opory, jak się coś robi, produkuje się coś, wytwarza się coś, tworzy. To jest potem straszny opór, żeby się reklamować, bo to, co ty tworzysz, wydaje się automatycznie, że to jest jakieś gorsze, niedorobione, widzisz braki, widzisz, że to jest takie coś nie tak, więc dobrą zasadą jest, żeby oddzielić tego, kto produkuje od tego, kto sprzedaje, tak upraszczając mówiąc, a w przypadku podcastów, żeby kto inny nagrywał, a kto inny reklamował, promował, nie? No, to może być trudno zrobić, ale może czemu nie? Właśnie powinno się dać, nie? No, albo może któryś słuchacz by się zajął. No, a jak nie ma tego kogoś, no to trzeba niestety samemu wziąć i napisać maila do innych podcasterów i niech puszczają promo, a nie czekać, aż przyjdą na, wam na stronę i sami was znajdą. to już Nie da się tak, to nieprawda jest, że jak coś jest dobre, to się samo wypromuje, samo się znajdzie. No nie znajdzie się niestety. To, żeby się wypromowało, to musi być rzeczywiście produkt dobry, ale to, że jest dobry, to jeszcze nie wystarczy, no. O, krzynówek zgubił piłkę. Tak było, widziałem to. Krzynówek się bił z trzema Niemcami i dziwi się, że przegrał. I ma pretensje do wszystkich, że przegrał. No tak, no wiesz co, Rzeczywiście. Dobra, nie wiem o co chodziło. Znowu bezsensownie krytykuje jakiegoś zawodnika. przecież się stara ten Krzynówek. Przecież to jest biedny człowiek. Nie wolno krytykować go. Nie no, nie wolno, nie wolno, bo to jest nasz, to nie wolno. Nie. nie trzeba go wspierać. Wspierajmy go. Kurde, czemu ten komentator, co drugie nazwisko to jest krzynówek Co włączę to krzynówek, To krzynówek, tamto krzynówek, albo bąk. Bąk i krzynówek. Krzynówek z bąka puścił. Przodem. Bąk krzynówek O, wiem, o. O. Analizują. nie Analizują. O. No, no, tu dwóch, tam trzeci na piłkę prosto padło. To ważne i słuchajcie tego. Istotna rzecz. Uuu. No. Dobra, nic się nie dzieje. Co, po czym by wam tu jeszcze powiedzieć? Piosenkę już puściłem. Fajna była, czy nie? No i głupkowata, taka. To jedna z tych, co tak mi się nudzi, więc sobie biorę jakiś śpiewnik, szukam piosenek, patrzę, o, piosenka. I od razu kombinuję w moim chorym umyśle. Żyda, antysemity, tam masona i tak dalej. Co, nie, co stawia na Niemców w meczu Polska-Niemcy, zdrajcy i tak dalej. No więc w tym chorym myślę ja sobie od razu szukam, jak ją tutaj poprzekręcać, coś tutaj pozmieniać, gdzieś tam słówko dodać, żeby wyszło coś głupiego. No i... O, znów krzynówek, słyszałem. O, źle przyjął krzynówek, niemożliwe to nie jego wina przecież. Źle mu podali. A, Golańs. Golański. Golański. No. Tak. Ale przeleciała mu piłka metr nad głową, więc nie miał dużych szans. Dobrze, no i co ja jeszcze chciałem powiedzieć? No znów zapominam, bo tutaj takie arcy ciekawe akcje padają, że zapominam, o czym chcę mówić. Pewnie o Krzynówku chciałem, nie o Bąku? Nie, nie wiem, o czym chciałem mówić. Ale tylko 1-0 Niemcy wygrywam, to nie jest dobre, bo może się fuksem trafić bramka Polakom i przegram 5 zł. Patrz, jaki jestem interesowny, nie? No, no, ale popatrzcie, że ta interesowność i racjonalne myślenie, takie bazujące na szansach, a nie na lojalności, naszości, doprowadzi do tego, że wygram 70 zł, podczas kiedy myślenie takie naszościowe doprowadziłoby do tego, że stracę 5 zł. A to się z kolei przekłada na to, że stracąc 5 zł, nie miałbym piwa. Nie mógłbym z tego kupić. No, a wygrywając 70 zł nie stracę piwa i do tego kawałek jeszcze nowego znajdę. No nie bra, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że racjonalne myślenie i kalkulowanie przynosi skutki po prostu, a nie myślenie w kategoriach idealistyczno-naszościowych czy coś takiego. No, Jak wam to ładnie wyjaśnić? A myślę, że jesteście inteligentni, to zrozumiecie mnie. No, W każdym razie efekt ostateczny jest taki, że ci wszyscy ludzie, co tam chodzą na ulicy, E, no pokibicowali se tam Polska, Polska tego, tego, tamtego pewnie postawili se pieniądze na tą Polskę no i przegrali no i, i przegrali znowu będą zdołowani, znowu Polska nie działa znowu będą sfrustrowani a ja wygrałem se tak no e, i ja jestem realistą mniej więcej ja nie muszę siebie oszukiwać ja nie muszę mieć podwójnego jakoś sposobu myślenia, że z jednej strony widzę, że oni nie umią grać Razem, z drugiej muszę za nimi być, bo muszę być, więc ja nie mam takiego rozwojonego umysłu, ja mam jeden umysł, po prostu widzę jak grają, stawiam na tego, kto jest lepszy, bo chcę wygrać 20 złotych, przeważam 20 groszy, nie, 70, no, już. No i co, no może to jest godne potępienia, ale tym niemniej przynosi skutki, I przynosi mi skutki, owoce mi przynosi, a innym przynosi co? idealizm, frustracje, to, że się muszą wyżywać na innych potem, bo im nie wychodzi. No nie wychodzi im coś w życiu. No, no nie wychodzi. Ciągle są ci dobrzy, wierzą w naszych, a coś im tak jakoś tak nie procentuje im to. No tak inwestują, inwestują, ale coś skutków nie widać. Sieją i sieją na tych skałach. No sieją i dziwią się, że ze skały nic nie wyrośnie. Ale nie, bo idą Polacy. Lewandowski! Prosto w ręce bramkarzowi. Tak, bo do bramkarza. No i koniec. No niestety leciał Lewandowski, żeby im udowodnić Martinowi, że Martin się mylisz. Martin, nie masz racji, że Polska biało-czerwoni, że wygrają nasi, że my jesteśmy najlepsi, że tego, tamtego. Dobra, wyciszamy już ten mecz, bo żal mi coś ściska. Nie powiem co. No i może przejdźmy do ostatniego etapu audycji. Tak, o, jaka długa audycja Ostatnie taba audycji polega na tym, że puszczam piosenkę Piosenkę? Puszczam muzykę z opery Aida Czy przypadkiem jakiś Niemiec napisał? Przypadkiem, a w ogóle wracam już do pionu z głosem Proszę w prawo bardziej, prawe ucho Nie, teraz lewe, lewe Lewe, na środku, tak, dobrze, dobrze jest wszystko Dziękuję, no, leżysz serce Tu. No i co? Aida mnie zawsze rozprasza ta muzyka. Ta-dam, tada. Ta e, kto to napisał? A, idę. Ja tutaj mam y, ten. Nie, ja sprawdzę. Kto, kto, kto zrobił tą operę? Napisał. Idę sprawdzić, bo mam tutaj DVD. Momencik. No. Mam. Najsławniejsze opery świata. Kolekcja La Scala. No Giuseppe Verdi. No nie, był to Niemiec. Martin, jaki ty głupi jesteś. Pomyliłeś sobie Włocha z Niemcem. Verdi przecież. No, polecam. Jak nie znacie, nie słyszeliście, nie widzieliście, Aidy, to naprawdę warto jest. Kiedyś tutaj puszczaliśmy sobie, przyszło parę osób, puściliśmy operę. No, ryzyko po prostu. Najdziwniejsza rzecz zbiorcza, jaką kiedykolwiek w jakiejś grupie zrobiłem. Współczesna młodzież i puszczać im operę. No, zastanówmy się. No, no taką. No, nie ten guzik. Już jestem z powrotem. Eee, no i... Co ja to chciałem powiedzieć? Aha, no i co? Udało się! Udało się, udało się, podobało się i wzruszyło i pięknie było. No może między innymi dlatego, że paliliśmy sobie w międzyczasie sziszę i piliśmy sobie wino. Ale to też to też część opery, picie wina. nie sziszy to tak już niekoniecznie. Dobra, eee, o czym to ja tu jeszcze chciałem powiedzieć? Miałem tam coś przygotowane. Aha, już wiem, haha, przypomniałem sobie. Dzisiaj wykonam plan, normę 100% przygotowanych rzeczy. Tak, Po pierwsze był mecz, to już się skończył. pierwsza połowa, ale też. Już... A po drugie yy, zauważyłem na stronie www.podcasting.pl W ogóle chciałem to zareklamować. www.podcasting.pl przez C. Na szczęście, nie wiem, może przez Katerzys. Podcasting.pl i www.podcast.pl głównie www.podcast.pl. Tam jest katalog polskich podcastów. Jeżeli ktoś z Was nie wie jeszcze, pewnie już wszyscy wiedzą to. No ale mówię tak czy inaczej, jest tam katalog polskich podcastów. I sobie ostatnio tam byłem, grzebałem po kategoriach i chciałem sobie no, poszukać nowych rzeczy. No nowych dużo nie było. Dużo nie było. Eufemizm. W ogóle nowych żadnych nie znalazłem. No, przynajmniej takich, które są takie, no takie podcastowe, no bo albo jest radio, jako podcast, audycje z RMF-u, tam z, co tam jeszcze, no z różnego z polskiego radia dużo jest e, no albo muzyczne różne, albo są tam nie wiem co robią, jakieś anglo, angielskie podcasty, jako polski podcast figurują, nie wiem, bo nie słyszałem może to tylko tytuł czy coś no ale takich podcastowych podcastów, takich no takich mówionych, to jest sens podcastu, nie? no to nie ma dużo a nowych to ja też nie widzę. Retro Radio, Retro Radio jest nowe. No bo na przykład Moje Małe Radio, to już jest no taki, już nie jest nowy podcast, to już jest Stary Bywalec na przykład, albo Lubię Kiedy Pada. taki. kiedyś były nowe. Pamiętam, pamiętam, było tak. No i sprawdziłem jeszcze kategorię i kategoria Humor była, jest dalej. W kategorii Humor ja myślałem, że tam będzie najwięcej podcastów, bo z, widziałem katalogi angielsko-anglojęzycznych podcastów i ruskich też podcastów i tam najwięcej jest właśnie podcastów wesołych w kategorii comedy, humor czy coś, humor po rusku, humor to jest humor dziwne nie? No i myślę sobie w Polsce, humor będzie, patrzę, a tam to jest tylko właściwie masa krytyczna i jakieś radio ciechanów, coś tam, audycja satyryczna w radiu ciechanów, co to w ogóle jest, nie wiem, ale to nawet nie jest podcast, no to jest radio, nie? Nagranie audycji radiowej, no. Podcast technicznie, ale technicznie. Tak. No i masa krytyczna i co, tyle? To cała Polska <śmiech> słucha, co, jako humoru to tego zła masy krytycznej? No bez jaj. bo W ogóle nikt nie chce humorystycznych rzeczy w Polsce robić? Co wy jaja robicie? No, ale najwięcej jest może po prostu w kategoriach złych to wszystko jest, bo na przykład yy, piramida nonsensu, kurde, epidemia nonsensu, to też chyba powinna być w kategorii humor, czy nie. Nie, może to nie do końca humor? Ja nie wiem. A masa krytyczna to humor? Ale podcast autorski też. No dobra, w każdym razie warto tam pójść i popatrzeć sobie po różnych kategoriach. I właśnie przypominam, że jest deficyt podcastów humorystycznych, więc jak ktoś by miał ochotę śmieszny podcast nagrywać, to no rynek czeka, nisza w rynku dziura, niewypełnione. Szansa, szansa, szansa na sukces, proszę ja Ciebie. Dobra, to była Masa Krytyczna, no w następny odcinek, bla, bla, bla. Co się mówi na końcu, taka stopka, stopka podcastowa. Aha, komentarze na stronie krytyczna. piszcie komentarze, ciekawe jaki będzie wynik meczu i czy będzie mi głupio, czy nie. O długa połowa się niedługo zaczyna, to ja kończę powolutku. Piszcie do mnie też maile czasem, kobiety na przykład, dziewczyny, dziewczęta, dziewczęta. Podobać się mój głos? No to napisz do mnie, kto wie, może się spotkamy Może pójdziemy na randkę No to pa, www.masakrytyczna.com Jedzie teraz w BMW I nagle, tup, zapał gumę No to są myśli, cholera, nie? Widził samochodu, wyciąga zapasowe koło Patrzy, kurwa, no nie ma jak to zrobić No to bierze ten Podnośnik jedzie tym podnośnikiem Odkręca, jedno, odkręca kółeczko, tam dwie śrubki Podchodzi drugi dresak, się na niego patrzy co ty robisz? A ten koleś niego mówi, ten tak na niego. Kurwa, no, kółeczko! A cię czy, czekaj, czy, czy, ja pierdam na radyjko.